Kompot, odcinek pierwszy. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was, Adam, a to jest pierwszy odcinek podcastu, starego, nowego podcastu Kompot lub Kompodcast, jak tam kto woli. Sam jestem w sumie niezdecydowany. Jak to nazwać? Tak, miałem zamiar sobie zrobić właśnie swój własny taki autorski podcast, który byłby taką, takim wentylem, taką tubą, takim wentylem właśnie bezpieczeństwa, bo czasami jest tak, że, że po prostu mam ochotę coś nagrać, a do nagrania podcastu drugiego, czy pierwszego, który prowadzę, czyli Retro Radio, potrzeba jest dwóch osób, czyli mojego brata i mnie, a nie zawsze jest tak, że, że możemy się zgadać, więc postanowiłem, że reaktywuję, odnowię, oczyszczę całkowicie mój podcast, który za, założyłem, stworzyłem jakby nawet nie wiem kiedy, ma z rok temu niecały. Nazywa się Kompot. Była to krótka forma podcastowa i to też raczej będzie krótka forma podcastowa, bo taki mam zamiar żeby był z tym, że wcześniej to, co znajdowało się na, na, na kompocie, to były takie te wyrywki, e, takie króciutkie nagrania, które zamieszczałem na Facebooku. E, osoby, które, które są zarejestrowane na Facebooku i których mam w, w znajomych, to wiedzą o co chodzi. E, takie, takie głupie, króciutkie nagrania. Postanowiłem to wykasować, bo to nie ma sensu w sumie, żeby nazywać to odcinkiem nagranie, które ma raptem 40 sekund bądź co bądź krótka forma podkostowa ma zostać ale nie aż tak krótka no bez przesady. Ja może te, te wszystkie krótkie odcinki gdzieś tam kiedyś rzucę jako odcinek bonusowy w jednym dłuższym odcinku to samo co się tyczy właśnie odcinków które miałem ambicje kiedyś nagrać takie taką jakby e, słuchowisko słuchowisko. Eee, czyli przypadki Johna Adamsa, to też mam zamiar dokończyć, to wszystko jest scenariusz jest także to, to nie zginie ale chciałbym to jakby takie odnowić wszystko od nowa, idzie nowy rok i nowy pierwszy odcinek nowego polskiego podcastu kompodcast no to chyba tyle tytułem wstępu Dzisiejszy odcinek raczej nie będzie długi, chociaż kto wie, bo mam tutaj takich kilka króciutkich tematów. Szczerze mówiąc, tak naprawdę nie mam nic do powiedzenia dzisiaj, bo no bo cóż, cóż może się dziać w tak krótkie zimowe dni, poza tym, że jest zimno i poza tym, że w moim domu jest straszliwie zimno, co już pisałem na facebooku wcześniej, mam tak strasznie nieszczelne okna, że, że aż strach w ogóle muszę wam się pochwalić co cudzysłowiu, że y, moje okna z jednej strony a, są jakby jakby to powiedzieć hmm, żywcem wzięte z altanki takiej działkowej. Y, są to okna drewniane mają podejrzewam z 50 lat, może więcej y, gdyż dom, w którym mieszkam ma 50 lat. Podejrzewam, że nie były nigdy wymieniane. Y, szyba jest pojedyncza. Pojedyncza cholernie cieniutka szyba zresztą kto mieszkał w Anglii i kto kto, kto yy, mieszka w jakichś starych domach takich niewyremontowanych to chyba wie o czym mówię. Yy, owszem są są w Anglii yy, plastikowe okna takie typowe PCV oczywiście. No ale nie wszędzie. Ja sobie tak właśnie postan postanowiłem już jakiś czas temu że wymienię te okna. Niestety yy, nie wymieniłem jeszcze. No i teraz cierpię. Słuchajcie. Jest tak zimno, że po prostu strach się bać. Ostatnio tak się zastanawiałem, bo na szczęście, na szczęście w pracy mogę słuchać i słucham podcastów, no czasami też muzyki, jak, jak muszę po prostu odpocząć od, od, od gadania. To gdzieś tam w tle przygrywa mi radio. Jest to albo BBC, BBC One albo no to jeszcze pół biedy by było, albo BBC, przepraszam, albo Lester Sound, to jest taka jakby stacja regionalna z miasta Lester, które jest niedaleko nas. I ja, bo tak się zastanawiam, bo takie mam pytanie w ogóle, właśnie dla, dla, dla ewentualnych radiowców, którzy słuchają tego podcastu, jak to jest z tymi utworami, bo. Gdybym, gdybym ja był prezenterem radiowym, ja bym nie wytrzymał. Ja bym autentycznie nie wytrzymał, bym, bym, się, bym się autentycznie pożygał. Gdybym miał puszczać pięć tych samych utworów przez 4 miesiące co godzina, to samo, te same utwory z jakimiś tam ewentualnie zmianami. Jeden utwór dziennie nowy poleci i dawaj, a piąć z powrotem. To samo, to samo. Nie wiem, czy ci, może ci ci, ci wszyscy e, prezenterzy mają takie, jakby, nie wiem, zegarki, coś w stylu, że. Puszczają utwór, nie słuchają tego, kończy się utwór, coś tam im pipczy. Pach, pak, pak, pak pirilip, pan, kończy się utwór, dobra, słuchamy, no bo przecież to nie jest, to jest nie do wytrzymać, to jest niemożliwe, żeby ktoś mógł wytrzymać to, żeby słuchać tego non-stop, tego samego itd. Tak się zastanawiałem, dlaczego na przykład na przykładzie Pink Floyd? Zespół Pink Floyd ma utworów nie wiem ile, płyt, niezliczoną ilość, a ciągle leci jeden i ten sam utwór, prawda? Jeden i ten sam utwór. Każdy chyba wie jaki. Tak zastanawiam, nie mogliby puścić innego utworu, no cholery. Znaczy, ja domyślam się, że to chodzi o pieniądze, ale to aż tak droga rzecz jest, żeby, żeby po prostu puścić inny utwór? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Jak ktoś zna odpowiedź, to niech mi, niech mi to wytłumaczy, bo, bo to jest po prostu niesamowite. Od kiedyś, jak jeszcze mieszkałem w Polsce, słuchałem RMF, czy znaczy słuchałem, no, wszędzie słuchało się rmf dlatego że po prostu nie, nie sposób było tego jakoś się e, e, obronić przed tym. To powiem wam, że narzekają wtedy na polskie radio, że to taka szmira, że taka komercha, że ciągle w kółko to samo, że ciągle te 20 tych samych utworów leci. No, tu leci 5. Także to jest 4 razy gorzej dokładnie niż w Polsce. No, no, na BBC jest troszeczkę lepiej, ale to tylko mówię, to troszeczkę lepiej. Także. Nie wiem, czy oni masują, mają nas wszystkich za kompletnych idiotów? Debili? A najgorsze jest to, że niektórzy tego słuchają no stop i jeszcze sobie potrafią przytupać nogą. Jakby, nie wiem, nie zwracały uwagi na to, że leci to już po raz setny tego dnia. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Zgubiłem obrączkę ślubną. Tak, zgubiłem obrączkę ślubną, było to miesiąc temu gdzieś, nie wiem, nie liczę, dzień był straszny, w ogóle jest taka śmieszna sytuacja, bo cały czas zwracałem mojej żonie Beacie uwagę i, i, i tak uczulałem ją, tylko nie z, obrączki, nie z obrączki, bo w ogóle kupiliśmy sobie te obrączki za duże, i ja, i, i, i Beata ja bardzo dużo, dużo za dużo nie wiem, bo nie wiedzieliśmy właśnie, że obrączki mierzy się co najmniej trzy razy, bo palce podobno, no teraz to wiem, na pewno zmieniają swoją grubość w zależności od pory dnia no i od tego na przykład, czy się piło dzień wcześniej czy nie, no ja akurat piłem chyba dzień wcześniej, bo miałem wtedy grube paluchy no i jak mierzyliśmy obrączki to, to moja ledwo wchodziła a, a w kościele już zauważyłem właśnie, że no, niestety obrączka jest o wiele, wiele za duża. No i cały czas mieliśmy zamiar zmniejszyć. W Anglii tutaj byliśmy właśnie nawet na zmniejszenie, na zmniejszenie obrączek, ale tutaj ci mm, bilerzy powiedzieli, że nie, no, niemożliwe jest, dlatego że to jest z dwóch rodzajów. Ja się na tym nie znam, być może to jest niemożliwe. Z dwóch rodzajów złota, że to się nie da. No nie da się zmniejszyć i tak dalej. Postanowiliśmy, że zmniejszymy je w Polsce. Mieliśmy właśnie za mamy zamiar jechać w, w styczniu do Polski. No, ja swoje nie zdążę zmniejszyć, ale mam nadzieję, że, że zamówię nową, chociaż to już nie będzie to. No, ale teraz, jak już zamówię, to na pewno zamówię yy, mniejszą. A zgubiłem chociaż o jeden, jeden taki plus, mały, będę to opowiadał dzieciom, że pierwszą obrączkę, drogie dzieci, zgubiłem w Atlantyku. Tak, bo zgubiłem właśnie gdzieś je na takich krótkich wakacjach, na których byliśmy gdzieś tam w Hiszpanii teneryfy i tak dalej. Strasznie wariacki wypad. Szczerze mówiąc, nie zdążyliśmy nic kompletnie zobaczyć, oprócz tego, że byliśmy na plaży, byliśmy na jakimś tam katamaranie i tak dalej. No i dużo się po prostu piło, dużo się kąpało, a no i obrączkę się zgubiło. Na szczęście moja żona jest bardzo wyrozumiała, tutaj pozdrawiam, Beatę. Także żadnej tragedii z tego nie robimy, ani także to jest tylko metal. Nie ja pierwszy, pocieszę się tym, że nie ja pierwszy, nie ostatni. Zgubiłem obrączkę. No cóż, trudno. Ludzie mają większe problemy, prawda? Tak właśnie jeszcze a propos, a propos wesela, a propos lata, a propos spotkań i tak dalej. Bardzo mi się skni za takim jakimś właśnie wypadem. Aj oj, powtórzyłbym wesele, powtórzyłbym straszliwie. Oj byśmy pogadali, panowie i panie, byśmy pogadali tak, żebyśmy. Trzy dni byśmy gadali, co najmniej. Powtórkę z rozrywki taką bym sobie zrobił. Bo powiem szczerze, że no tych dni to raczej nie zapomnę. Tak naprawdę to jeszcze chyba się nie odnosiłem oficjalnie do, do mojego wesela. A ja mówiłem, że podcast będzie osobisty, to będzie. Ale to też nie będzie aż taki bez przesady, tylko mówię, że, no, że powtórzyłbym to. Powtórzyłbym to, zaprosiłbym jeszcze parę osób dodatkowo, i gdyby to gdybym miał robić wesele dzisiaj, na pewno. Bo to naprawdę jest niesamowita rzecz, spotkać się tak i, i sobie <śmiech> pogadać? <śmiech> poważnie, na przykład nad rzeką, na którą nie byłem. Tak, notabene. To plotki są. Nie, nie, to AREK był. Ja miałem noc poślubną, no więc no, nie wypadało mi <śmiech> iść, ale, ale mówię, ch, bardzo, bardzo to wspominam fajnie, bardzo to wspominam. Do dzisiaj, gdybym miał przeżyć jakieś dni jeszcze raz, to z pewnością byłyby to te czerwcowe trzy dni, które dane mi było przeżyć w tym roku, jeszcze w tym roku. Być może plan jest taki nawet, żeby zrobić tak zwaną powtórkę z rozrywki, czyli pierwszą rocznicę ślubu w tym samym miejscu, w tym samym mniej więcej czasie, czyli czerwiec 2010 i też co najmniej 3 dni, więc wszystko jest możliwe. Chociaż no mam nadzieję, mam nadzieję, że to się wszystko, wszystko uda. Jak, zapewnie, jak pewnie zauważyliście, yy, taka krótka forma podcastowa, jakby wzięta w jedną taką całość, to nagrywam. Mogę się przyznać, że od razu dzisiaj wszystko nagrywam, bo takie kilka pomysłów mi przyszło do głowy i takich kilka jakby, nie wiem, tematów, dygresji. Yy, ja może, być może będę nagrywał po prostu sobie takie, takie krótkie formy yy, częściej, ale... Będę je tylko i wyłącznie wydawał w formie odcinka, kiedy to na przykład 5-6 takich krótkich form zlepie dokupy i wtedy to ma, ma, miałoby jakiś sens, prawda? Taką formułę sobie wymyśliłem, to jest taka nowość nie wiem czy to w ogóle zda egzamin, czy to ma sens, czy nie. Tak naprawdę ciężko mi jest mówić na jeden temat dłużej niż 2-3 minuty, gdyż e, doświadczam właśnie tego, mm, takiego uczucia, jak trudno jest nagrywać podcast w, w pojedynkę. Więc zanim się wyrobię to, to trochę chyba potrwa. W każdym razie te 2-3 minuty 2-3 minutowe wejścia no jestem w stanie jeszcze nagrać. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć że jeżeli chodzi o częstotliwość nagrania to nic nie obiecuję tak jak mówiłem to jest mój taki podcast osobisty. Kiedy będę miał ochotę to, to nagram. Troszeczkę mnie zainspirował Łukasz Lubiński, dlatego że podcast Borysek o wiele bardziej podoba mi się niż z sieci wzięte, dlatego że jest to podcast osobisty, ale lubię tak czasami właśnie posłuchać sobie, taki trochę wścibski jestem, Życzę, życia bardziej prywatnego osób, podcasterów takich bardziej osobistych odcinków niż na przykład takich odcinków e, jakichś krajoznawczych i tak dalej. E, I tak e, właśnie jak mówiłem Łukasz Lubiński założył swój zamknął swój podcast z sieci wzięte założył swój nowy podcast Borysek. Tak ja postanowiłem coś zrobić. Mówię a nagrałbym coś a na Retro Radio na razie nie ma szans dlatego że no Arek jest zajęty to trzeba trochę się też przygotować to co było widać po ostatnim odcinku że nie przygotowaliśmy się w ogóle prawie no terminy terminy <śmiech> przepraszam. Więc mówię, a zrobię coś swojego. No i w ogóle przypomniałem sobie o zapomnianej mojej stronie kompot. Kompot, tak. Nie wiem ile tego materiału jest. To jest taki początek, taki, taka, taka moja e, wprawka w, w odcinek pierwszy. E, to chyba na tyle, chyba na tyle. To było takich kilka moich krótkich, aczkolwiek nagranych jednym zamachem prawie, że podcastów, krótkich takich wstawek podcastowych. Będzie na pewno to inaczej. Czyli jak coś mi przyjdzie do głowy, to po prostu nagram, zachowam to, zbierze się tego więcej, złożę to do kupy i wyjdzie to jako jeden podcast, ale chyba się powtarzam. W każdym razie to chyba na tyle, chyba na tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w następnym odcinku. To był kompot, odcinek pierwszy, mówił do Was Adam. Znany również jako Retro Adam z podcastu Retro Radio. Słuchajcie polskich podcastów. A na koniec coś bardzo, bardzo, bardzo żywego, czyli dla kontrastu. Zespół nazywa się Plebania, a utwór nazywa się Randa Rela. Trudna nazwa. Miałem okazję kiedyś poznać członków tego zespołu dawno, dawno, dawno temu na Helu, bardzo zresztą miłego, bardzo fajnego i przyjaznego miasteczka. No cóż, zachęcam do odwiedzenia strony zespołu i zakupu płyty. Strona to www.plebania.org.pl plebania.org.pl Zachęcam do odwiedzin i przesłuchania większości utworów, które znajdują się właśnie na tej stronie plebania, randarela to już na pewno na dziś wszystko do usłyszenia